Książki i film, gry i komiks, klasyka, klasyka i nowość, nowość hit hity, i gniot. Wszystko, wszystko co my straszne i tajemnicze znajdziesz na, na necropolitan.blogspot.com. Witam Wita w nawiedzonym podcastie. Jest sobota, 27 stycznia 2018 roku. Słuchacie właśnie 170. nawiedzanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami Szymas. Witam Was i zapraszam na recenzję filmu Morgan. Morgan to pierwszy i na chwilę obecną ostatni pełnometrażowy film Luka Scotta, syna Ridleya Scotta. Scenariusz do niego napisał Seth W. Owen, prawie nieznany autor czterech scenariuszy na krzyż. Trailery zwiastowały ciekawy film, głównie dlatego, że za wiele nie mówiły, były dość enigmatyczne, intrygujące, pokazywały ludzi w różnych sytuacjach i to było wszystko tak naprawdę. Ale już po premierze filmu kilka osób powiedziało mi, że Morgan to kiepski film, a do tego Metascore wyniki, wiecie, w agregatach i tak dalej też nie były powalające coś koło nie wiem, 50 kilku punktów czy tam na pomidorkach, czy właśnie na Metakitiku i dlatego zapomniałem o istnieniu tego filmu na ponad rok. W końcu jednak przypomniałem sobie o nim i uznałem, że warto by skonfrontować się samodzielnie z tą produkcją nadrobić zaległości i przy okazji też może powiedzieć kilka słów do mikrofonu. Zacznijmy od wprowadzenia do fabuły tradycyjnie. Otóż w pewnej placówce badawczej dochodzi do wypadku. Niejaka Morgan, czy też obiekt L9, atakuje przy śniadaniu dr Cathy Griff. Na miejsce do tego ośrodka zostaje przysłana konsultantka do spraw ryzyka, to znaczy pracownik jakiejś korporacji, który podejmuje decyzję na temat tego, czy potencjalny zysk przeważa nad ryzykiem w obrębie danego projektu. W tym wypadku projektem jest Morgan. Chodzi o to, czy Morgan a więc sztucznie stworzoną i warunkowaną istotę należy zgładzić, a projekt zamknąć, czy może jednak pozwolić na kontynuowanie badań. Morgan stworzono na podobieństwo ludzi. Przez pięć lat osiągnęła fizyczną i psychiczną dojrzałość nastolatki, a teraz po tym incydencie z panią doktor jej przyszłość znajduje się w rękach wyrachowanej, chłodnej przedstawicielki korporacji, która finansuje badania, a tym samym całe życie dziewczyny, czy też właśnie tej istoty. Powiem Wam, że bardzo podobało mi się wprowadzenie do tego filmu. Pierwsze 20 minut jest naprawdę super. Incydent to jest tak naprawdę raptem chwila. Następnie obserwujemy kontrolę pani Lee Weders, bo tak się nazywa nasza konsultantka, kontrolę w tej placówce badawczej. Widzimy z jednej strony tych zaangażowanych pracowników, dla których Morgan jest wszystkim. Widać, że są dumni, uśmiechają się do niej, mówią, nazywają ją przełomem, wypowiadają się o niej jako istocie ludzkiej, a wszystko to skontrastowane jest z tą chłodną, pozbawioną emocji Lee. Właśnie po drugiej stronie mamy takiego pracownika korporacji, który cały czas na chłodno kalkuluje i nie pokazuje żadnych emocji. Widać to szczególnie mocno w rozmowie Lee z dr Katie Griff. Pani doktor tłumaczy, że no doszło do tego wypadku, ale jakby nie patrzyli z jej winy. Wiedziała, że Morgan jest zła, bo zamknięto ją w, szklanym, w oszklonym pokoju pod ziemią. Zakazano jej wychodzenia na powierzchnię więc była poirytowana, zdenerwowana, a mimo to pani doktor była nieostrożna, zbyt beztrosko poruszyła ten temat uwięzienia i tym samym wyprowadziła Morgan z równowagi. No a nerwy to przecież ludzka rzecz, co nie? No, każdemu zdarzy się stracić nad sobą kontrolę i to jest naprawdę bardzo ładna scena, tak? Z jednej strony mamy doktor Grief jako osobę, na której zależy Morgan, mimo tego, że no została, jakby nie patrzeć, dość brutalnie potraktowana, a z drugiej strony widzimy Lee Weathers jako takiego cyborga praktycznie, korpoprawnika najgorszego sortu, który właśnie nie widzi żadnych wartości, widzi tylko cyferki wokół siebie tak naprawdę. Do tego to, co też mi się podoba, to fakt, że ten film nie robi nam wody z mózgu, sugerując, że Morgan to jest bezbronne dziecko nie próbuje nam wciskać kitu, że się tak wyrażę, widzimy, że ta istota, tak, czy też ta dziewczyna okalecza nożem swoją opiekunkę. Wiemy też, że wcześniej doszło do innego podobnego incydentu w Helsinkach, Przeprowadzano podobne badania, i jeden z prototypów w godzinę wymordował 21 z 30, 21 z 30 członków załogi, tam właśnie w tamtej placówce. I jednocześnie, właśnie sugeruje się nam, że ten świat nie jest taki czarno-biały, a wina zawsze leży po środku. Morgan to nie jest ani bezbronne dziecko, ani maszyna do zabijania sensu stricte, to jest więzień, to jest szczur laboratoryjny, któremu na miastkę życia podarowali otaczający go naukowcy, tak, naukowcy traktowali ją jak własne dziecko. Naszą morgan, pozwalali jej spacerować po powierzchni, poznać piękno przyrody, i oczywiste jest, że gdy nagle dziewczyna traci to wszystko, zamyka się ją znowu w klatce, no to robi się agresywna, tak ciężko jest się jej z tym pogodzić. I następnie dostajemy kolejne tropy, aż w końcu dochodzi do drugiej tragedii. Problem polega na tym, że tutaj ponownie wina jest mocno nie, niejednoznaczna. Morgan otrzymuje pewne zadanie od osoby, która ma sprawdzić jej inteligencję i emocje, i wykonuje je w 100% poprawnie. Problem tkwi w samym zadaniu, bo kurczę, no, jeżeli wchodzisz do klatki z zastraszonym, zorientowanym zwierzęciem, no to nie zdziw się, jeżeli to zwierzęcie, nie wiem, ugryzie, podrapie czy coś, zwłaszcza jeżeli zaczniesz je prowokować i zastraszać. I tutaj mamy do czynienia mniej więcej z taką sytuacją. Ona zostaje wprawdzie opanowana, ale że przed nami jeszcze ponad połowa filmu, no to czas przychodzi na kilka zwrotów akcji i potem właśnie więcej akcji, więcej akcji, więcej akcji i przez to druga połowa jest słabsza. Druga połowa zamienia się w troszkę inny film, bo stawia bardziej na sensację niż na dalszą ekspozycję. Jest przez to bardziej przewidywalna też. Początkowo ten film to jest naprawdę klimatyczne science fiction, które w miarę sprawnie buduje napięcie, pokazuje nam te kontrasty w podejściu do Morgan, a potem już mamy nawet częściowo sceny walki rodem dosłownie z jakiegoś Johna Wicka czy kina kopanego i nawet ta choreografia jest niezła, tylko niekoniecznie pasuje. Mnie akurat to nie wybiło, ale jestem w stanie zrozumieć, że komuś może nie podejść nagła zmiana klimatu. Może no konwencji w pewnym sensie też w gruncie rzeczy. I to nas prowadzi do finału, który znowu podnosi ciśnienie. Nagle te emocje z początku, z pierwszej połowy wracają, bo zamknięcie tego filmu oferuje no naprawdę porządną dawkę suspensu i ogromny zwrot akcji. Pojawia się też scena nad jeziorem, jeżeli oglądaliście to kojarzycie, w czasie której no ja przyznam, że nawet trochę sobie popłakałem. Mówimy o science fiction, tak, z elementami horroru i też kina akcji potem w tej drugiej połowie, ale no ja tutaj doświadczyłem dość silnych emocji i to ostateczne rozwiązanie jak z typowego już sci-fi akcji rozbudowuje nam świat przedstawiony i myślę, że satysfakcjonuje, że raczej wszyscy widzowie powinni być zadowoleni z tego, czym to się kończy i stanowi też ciekawą ramę dla całej opowieści. To jest do pewnego stopnia przewidywalne może od tam pewnej sceny, no ale mimo wszystko mnie się to podobało, jak, że zostało to tak właśnie sprawnie domknięte Jestem na tak. Wszystko, cała ta akcja odbywa się w dość ograniczonym miejscu akcji, w dość ograniczonej przestrzeni. Tym miejscem jest niewielki, podziemny kompleks laboratoryjny, który został skontrastowany ze starym domostwem i otaczającym je lasem na powierzchni. Właśnie mamy akcję pod powierzchnią i na powierzchni. Ta scenografia jest ładna, kolory stonowane, blade, raczej chłodne, co oczywiście pasuje tutaj bardzo dobrze do tego settingu soundtrack na tym tle wypada blado, bo jest strasznie generyczny i absolutnie nie zapada w pamięć. W trakcie filmu, nie wiem, nie przeszkadzał, ale po sensie, nie pamiętam, praktycznie w ogóle. Co do aktorów, no jest ich tutaj wielu. tak? To jest no jednak film z wieloma postaciami i prawie każda się wyróżnia. Prawie każdy bohater Morgan tego filmu ma jakieś cechy charakterystyczne, ale po sensie tak naprawdę jednak większość zlewa się w takiego bohatera kolektywnego. Po prostu dzielimy tych bohaterów na grupy takich, zapamiętujemy. Spośród naukowców wyróżniłbym jednak jedną osobę, Simona Zieglera, w tej roli Toby Jones. To jest niewielka, ale pełna takich naprawdę autentycznych emocji rola, która no, sprawiła, ja tę postać totalnie kupiłem od pierwszych sekund i przeżywałem to co ona praktycznie w trakcie seansu i te emocje co też ważne nie do końca wynikają ze scenariusza a właśnie z gry aktora, z jego mimiki gestów, takich czasem naprawdę drobnych rzeczy i za to serio w pełni szanuje Tobiego Jonesa, bo dał niezły popis tak naprawdę. Właśnie tak jak całe, ta, cała ta reszta troszkę się zlewa, staje się takim tłem, tak Tobi jakoś tam błyszczy na tym tle. I na uwagę oczywiście zasługują też dwie główne protagonistki, czyli Kate Mara jako Lee Weathers i Ania Taylor-Joy jako Morgan. Kate Mara po prostu doskonale tutaj gra, twardą, chłodną agentkę korporacji. Też tak w pierwszej chwili jak na nią spojrzałem, to tak fizycznie się zastanawiam, czy to będzie pasowało. Ostatecznie tak, pasuje do tej roli. A Ania Taylor-Joy, no to jak wiecie, nasza ulubienica tutaj w Nekropolitanie, w prowadzonym podcaście i na Konglo udowodniła po raz kolejny, że jest królową horroru. To był jej, nie wiem, drugi albo trzeci film właśnie taki gatunkowy, jakoś tam związany z grozą. Wcześniej oczywiście sprawdziła się jako Tomasin w The Witch i też w tym samym miesiącu, bo we wrześniu, w Stanach miały premierę Morgan i Split. I w Split oczywiście Ania Taylor-Joy też wystąpiła jako Casey. Tutaj właśnie ją dostałem jako Morgan. i Powiem wam, że ją cały czas uwielbiam i z każdym filmem chyba nawet mocniej, bo doskonale wykorzystuje swoją nietypową urodę. Naprawdę te castingi są świetne w jej przypadku, a do tego tu nie chodzi tylko o Fizzis, nie? bo ona po prostu bardzo dobrze gra. Ona fajnie się wczuwa w te swoje postacie i strasznie autentycznie, przynajmniej w tych trzech dotychczasowych rolach i mam nadzieję, że dalej będzie grała w rogach, bo robi to dobrze i jest takim, powiem, świeżości. No serio, szanuję w stu procentach. I co jeszcze mogę dodać? Hmm, no wiecie, Morgan to jest film, który został średnio przyjęty, co troszkę mnie dziwi. Czy rozumiem właśnie to, że ta kompozycja nie do końca może ludziom podejść. Rozumiem to, że Scott podszedł w tej drugiej części do tego kina właśnie inaczej, że wrzucił tutaj sporo tej akcji, te wszystkie walki, starcia. To, to są całkiem długie sekwencje w gruncie rzeczy, które są atrakcyjne wizualnie. Tak od strony reżyserskiej, technicznej, formalnej to wygląda dobrze, ale scenariuszowo no, ktoś może poczuć jakiś tam dysonans, że za dużo się zmieniło w tym filmie, ale mnie to ostatecznie nie przeszkadzało. To był naprawdę bardzo dobrze zrealizowany smutny film dla mnie o tym, że ludzie niezbyt nadają się na bogów, na stwórców, na kreatorów życia i że AI nie może, znaczy nie powinno być zbyt bliskie człowiekowi, bo raczej nie wyniknie z tego nic dobrego. I to nie jest dzieło w żaden sposób rewolucyjne, tak Morgan jako film, ale to jest niezła rozrywka, która jakoś tam skłania do refleksji, mnie skłoniła. Tak, wiem, że są lepsze filmy science fiction dotyczące tego tematu w sensie poruszającego jakoś dogłębniej. No ale jednak ten film też mnie skłonił do refleksji, bo się sprawił, że zapłakałem nawet w finale i że przeżywałem bardzo to, co tutaj się działo. budził we mnie różne skrajne emocje. No jeżeli tego oczekujecie, no to nadrabiajcie. Jeżeli nie, no to sobie odpuśćcie. Po prostu dla mnie to jest wyższa klasa średnia, z bonusem w postaci właśnie tych emocji, refleksji. Jestem na tak i ja tam osobiście polecam. Trzymajcie się ciepło, bo to już wszystko ode mnie na dzisiaj i tradycyjnie już życzę Wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień w kolejnym nawiedzonym podcaście. Dzisiaj chcielibyśmy omówić dla was kolejny film wyświetlany w ramach przeglądu Fest Makabra. W sumie śmiesznie wysz, będzie się słuchało tego nagrania, ktoś będzie słuchał strefy spoilerowej, bo w zasadzie w strefie bez spoilerowej skrytykowaliśmy, a w strefie spoilerowej to w zasadzie tak bardziej chwaliliśmy niż, niż krytykowaliśmy, ale, to, ale spoko.